Księga Sędziów. Będziemy tutaj kontynuowali dzisiaj rozważanie szóstego rozdziału tej księgi. Już dwukrotnie tutaj rozpoczynaliśmy ten szósty rozdział i najpierw przyglądaliśmy się sytuacji, która tutaj jest opisana, w jakiej Boży Lud się znalazł, a następnie zwiastowaniu proroka, którego Bóg posłał w odpowiedzi na wołanie Bożego Ludu w obliczu tej bolesnej sytuacji w obliczu tego kolejnego doświadczenia, które stało się ich udziałem w wyniku ich nieposłuszeństwa, w wyniku ich grzeszności. I zanim dzisiaj tutaj spojrzymy na kolejny, kolejną część tego rozdziału, w którym Bóg powołuje wybawcę dla swojego ludu, chciałbym, abyśmy tutaj spojrzeli na te różne słowa, które dla nas niewiele znaczą, a które w oryginale oczywiście każde z nich ma swoje znaczenie, i zrozumienie tych słów pomoże nam też lepiej, myślę, zrozumieć treść tego, o czym tutaj czytamy. A więc y, czytamy najpierw w wierszu pierwszym o Midianitach, czyli Midiańczykach, którzy najechali na Boży Lud. I tu już powiedzieliśmy wcześniej, że Midianczycy y, tłumaczy się jako kłótnia, jako spór. I czytamy, że też towarzyszyli im y, Amalekici, W wierszu. Kto mi pomoże? W trzecim, tak? W trzecim czytamy też o Am amalekitach. I to słowo amalekici oznacza zlizujący. I czy jest tutaj taki obraz narodu, który jak pies, czy jak zwierzę, liże i pożera. A więc tutaj mamy takich. I czytamy, że oni w swym podboju, oni ci Midianczycy mieszkali na wschód i na południe od Izraela. Otaczali Izrael od wschodu, od południa i oni z tamtej strony Jordanu zaatakowali ich. Posunęli się aż do gazy, czyli aż do samego morza. Tak naprawdę całą ziemię zajęli izraelską. I to słowo gaza oznacza silny, potężny. A więc moglibyśmy powiedzieć tutaj obrazowo, że ta ziemia izraelska, ta, ta, ta, to miejsce, które Bóg dał im na mieszkanie, zostało pochłonięte, czy zostało, stało się żerem dla tych narodów, które ich pożerały i niszczyły w kłótni i sporze. Także najsilniejsze nawet miejsca nie ostały się. Nawet to, co było najmocniejsze, nie, nie, nie zostało oszczędzone, ale wszystko zostało podane pod ich kontrolę. W wierszu dziesiątym czytamy przypomnienie Słów proroka, który powiedział Nie lękajcie się bogów amorejczyków”. Amorejczycy znaczy przodownicy Mieszkańcy wyżyn Wyniośli I takie były ich bóstwa I takie było ich myślenie I takie było ich nastawienie do innych Pełni pychy, pełni dumy Pełni wyniosłości i ich Bogowie zapewniali ich, ich, w ich mniemaniu dostatek, bogactwo, obfitość. A Bóg, a Bóg przez swojego proroka mówi nie bój się bogów tych, którzy wyniosłych narody Nie idź za tymi bogami, tych, którzy się wynoszą i którzy się pyszą. Zresztą nie są prawdziwi bogowie. I w wierszu jedenastym mamy jeszcze cztery nowe imiona, które tutaj będą kluczowe w naszej historii dzisiaj. W wierszu jedenastym czytano o miejscu Ofra, w którym mieszkał Gedeon. Ofra jest źródłowe słowo, od którego to słowo pochodzi. Oznacza proch, kurz, ziemię. Ojcem Gedeona był niejaki Joasz. Jego imię oznacza „Jahwe jest mocny. Albo „Jahwe obdarzył. Albo jeszcze inaczej można tłumaczyć je. Jachwę śpieszy z pomocą. Joasz. Jak zobaczymy w tej historii, Joasz jest bałwuchwalcą. Oto na jego ziemi stoi ołtarz Aszery, Baala. Jest poganinem. Chociaż nosi tak chwalebne imię Joasz był potomkiem Abiezera Abiezer oznacza Pomocny ojciec I w końcu Gedeon Nasz główny bohater Jego imię oznacza ten, który ścina Ten, który burzy Ten, który powala na ziemię A z jednym słowem najlepsze Kiedy pomyślałem, czy mogę oddać Jego imię to Terminator Gedeon To Terminator ten, który niszczy, ten, który ścina, ten, który burzy, powala na ziemię. I zobaczymy, że to imię w jego przypadku rzeczywiście było słusznym imieniem. Kiedy on żył tak, jak jego imię mówiło. A więc zbierając tutaj te wszystkie hebrajskie słowa, moglibyśmy powiedzieć, że obraz, który nam się tutaj rysuje tylko na podstawie tych samych słów, jest taki, że Boży Lud i Jego siła zostały poddane w niewolę ze względu na kłótnię i spór jaką Bóg toczył ze swoim ludem także Bóg wydał ich w ręce tych, którzy ich pożerali, pożerali. i ta, ta wyniosłość pogan rzeczywiście zagurowała nad nimi i oni stali się jak ten lud w popiele, w prochu w kurzu, w ziemi i chociaż Bóg nadal był Bogiem, który jest mocny, który obdarza, który śpieszy z pomocą, Bóg, który jest pomocnym Ojcem, jednak oni nie mogli tego wszystkiego doświadczać, nie mogli z tego wszystkiego korzystać, ale Bóg powołuje im na wybawcę Terminatora. Powołuje Gedeona. I cóż to za powołanie? Hmm. Czytajmy od wiersza 11.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 Pan z Tobą, mężu waleczny Agdeon rzekł do niego Za pozwoleniem, Panie mój Jeżeli Pan jest z nami To dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda O których opowiadali nam nasi ojcowie Mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród mamasy ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi miliańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną nie odchodź stąd aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą a tamten rzekł pozostanę tu aż wrócisz i poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki mięso włożył do kosza polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim a anioł Boży rzekł do niego weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej i uczynił tak wtedy anioł Pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, Ach, Panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z Tobą, szalom, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu I nazwał go Pan jest pokojem Jahwe Shalom Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego W owsze Abiezerejskiej Ostatnio tutaj rozważaliśmy Słowa proroka Którego Bóg posłał do swojego ludu I jak tutaj Czytaliśmy te wcześniejsze wiersze Widzieliśmy, że to proroctwo, które Bóg do nich posłał Zawierało jedynie nagane Wypominało im to, co Bóg uczynił w swej dobroci I pokazywał im na to, co oni uczynili w swej niewierności i odstępstwie I, i, i nie wiemy, jak, jak wielkie było wrażenie i Jakie owoce były tego tej pracy tego proroka, tego zwiastowania tego proroka, proroka, jakkolwiek wydaje się, że jednak przyniosło ono jakiś efekt upamiętania i Bóg jest gotów powołać im wybawiciela. Gdyż tak jak ostatnio żeśmy mówili, Bóg jest daleko bardziej zainteresowany wyrwaniem nas z naszego stanu krnąbrności i z naszego stanu grzeszności, z naszej niewierności niż z naszych doczesnych kłopotów, niż z naszych doczesnych problemów. Oni płakali, bo im było źle, dlatego, że milionici pożerali wszystkie ich plony. Oni płakali i wołali do Pana, dlatego, że źle im się działo tutaj. Nie płakali dlatego, że byli grzeszni, nie płakali dlatego, że, się, że odstąpili od Boga, nie płakali dlatego, że ich życie było zaprzeczeniem przymierza, do którego przynależeli. Dlatego Bóg posłał im proroka, aby im pokazać, że tu jest sedna sprawa, że najpierw ich serca muszą się nawrócić, najpierw ich życie musi ulec przemianie, a wtedy sytuacja wokół może się przemienić. I tutaj widzimy anioła, który przychodzi do Gedeona najwyraźniej w odpowiedzi na pewną przemianę, która nastąpiła w ich sercach. Że gdzieś ta świadomość i grzechu doprowadziła ich do jakiegoś, jakiegoś rodzaju pokuty. I Bóg tutaj mógł teraz przywieźć ich też do Zmiany ich sytuacji Ten anioł, który tutaj przychodzi Do Gedeona, nie, nie wydaje się być jakimś zwykłym aniołem Jednym z wielu stworzonych aniołów Ale jest to szczególny anioł Anioł Pański Zwróćcie uwagę W wierszu jedenastym Czytamy o nim Przyszedł Anioł Pański w wierszu 12 ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, i tutaj mamy ten dialog, który prowadzi, wiecie, anioł swoje, gedeon swoje, ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w wierszu 14. Wtedy Jahwe zwrócił się do niego. A więc ten anioł pański w wierszu 14 nazwany jest już nie aniołem, ale jest nazwany Jahwe. Wtedy u nas tłumaczymy Pan, tak? To słowo Pan tutaj, jak zobaczcie w oryginale, to jest słowo Jahwe. Wtedy Jahwe zwrócił się do Niego. Wiersz szesnasty. A Jahwe rzekł do Niego. A więc widzimy, że ten anioł pański utożsamiany jest z samym Jahwe, z samym Bogiem. I Gedeon później też widzieliśmy, kiedy ten anioł znika, jest przerażony i mówi, co? Oglądałem Jachwę twarzą w twarz. Proszę? w wierszu którym to było wierszu dwudziestym drugim przecież to anioła pańskiego okej okay. dzięki robcie masz rację jakkolwiek jest czego on się boi dlaczego, dlaczego on się tak wystraszył dlatego, że Mojżesz powiedział czy raczej Bóg do Mojżesza powiedział kiedy Mojżesz dużo dużo wcześniej już powiedział że chce zobaczyć Bożą Chwałę co Bóg powiedział? nikt nie może oglądać mojej twarzy i żyć Dlatego zobaczysz tylko nie z tyłu A twarzy mojej nie będziesz oglądał Izraelici wiedzieli Że nie da się w ciele oglądać Boga i żyć Ale ktokolwiek by go zobaczył Zginie I to była powszechna opinia między nimi Więc tutaj kiedy on mówi anioła pańskiego Rzeczywiście mówi widziałem Jest przerażony bo wie że ten anioł to nie był kto inny Jak sam Jachwe, sam Pan I dlatego on tak się boi Że, nie, nie, że zginie I dlatego, ten, dlatego czytamy dalej Lecz Pan rzekł do niego Tak Jachwe rzekł do niego pokój z domu, nie bój się, nie umrzesz. I to jest w świecie ciekawe, to jest jeden z takich przykładów yy, teologicznego problemu, że tak powiem. Oto Nowy Testament mówi, że Boga nikt, nigdy nie widział. A jednak w Starym Testamencie czytamy o tym, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Oto czytamy o różnych wizjach, którzy procy mieli. Mówili, widziałem Pana siedzącego na tronie wzniosłem. I widzimy tych różnych właśnie aniołów Pańskich, którzy przychodzą i gdy ludzie sobie zdają sprawę, kim ci aniołowie byli, to są przerażeni, boją się, że nie przeżyją tego. Później zobaczymy w następnych rozdziałach rodziców Samsona, którzy coś podobnego przeżyją. Też będą się bali. Ten raz szczególnie ojciec, że zginął. ten sam wiersz, który wcześniej cytowałem z Nowego Testamentu Boga nikt nigdy nie widział nie kończy się w tym miejscu ale jaka jest jego kontynuacja ktoś z was pamięta jak się kończy ten wiersz? Boga nikt nigdy nie widział, ale ale co? jednorodzony Syn który jest na łonie Ojca objawił Go jednorodzony Syn który jest na łonie Ojca objawił Go i większość teologów jest zgodnych w tym, że te wszystkie objawienia Jahwe w Starym Testamencie, które ludzie widzieli, to były objawienia tego, którego można oglądać i nie zginąć. Jezusa Chrystusa, który objawił się w Starym Testamencie już. I on przyszedł, i on przemawiał. I w Nowym Testamencie, jakbyśmy poszukali, zobaczylibyśmy, że są odnośniki do Jahwe, które mówią wprost, że to jest Jezus. Dzisiaj tego nie będę robił, bo to nie jest nasz temat. Ale możecie to sprawdzić. I tego jednorodzonego syna, albo w innych Ewangeliach, też w innych manuskryptach mamy jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Ten mógł być oglądany przez ludzi i ludzie nie ginęli. Dlatego, że jest to anioł przymierza. Jest to ten posłaniec Boży, który pozwala człowiekowi zbliżyć się do Boga i przez którego mamy dostęp do Ojca. Przez którego, jak czytamy, możemy podejść do tronu łaski Bożej. Ale tylko przez Niego, nie bez Niego, nie bez Jego pośrednictwa. On jest tym pośrednikiem, którego potrzebujemy aby móc się zbliżyć do Boga i On jest też tym pośrednikiem, w którym możemy poznać Boga czytamy o to w Nim cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości abyśmy mogli poznać jaki Bóg jest i On, czytamy, objawił nam Ojca On objawił nam Boga pozwolił nam poznać to jakim Bóg jest a więc jest to yy, najwyraźniej nie jakiś zwyczajny jeden z wielu aniołów stworzonych ale jest to ten anioł pański sam Jezus Chrystus przed swoim wcieleniem który przychodzi do Gedeona i ten anioł przychodzi z poselstwem do niego ci wszyscy powołani przez Boga do jakichkolwiek funkcji czy to królowie, czy to sędziowie czy to prorocy, czy apostołowie nie byli jakimiś bezdusznymi maszynami jakimiś ślepymi instrumentami ale byli to ludzie tak jak my którzy myśleli którzy odczuwali którzy rozumowali i kiedy Bóg ich powoływał kiedy Bóg ich do czegoś przeznaczał to nie działo się to na zasadzie jakiegoś, jakiegoś hipnozy i nie działo się to na zasadzie jakiegoś wprowadzenia się W jakiś stan hipnotyczny czy inny I ci ludzie byli bez, zupełnie bezdusznymi Bezrozumnymi jakimiś przewodnikami Absolutnie tak nigdy nie było To nie jest Boża metoda to do działania kiedy Bóg, do, kiedy Bóg kogoś powoływał To dotykał człowieka takim jakim człowieka stworzył Z jego rozumem, z jego intelektem, z jego emocjami Z całą jego ludzkością i te instrumenty, które Bóg powołał, widzimy Dlatego tak bardzo różnią się Dlatego każdy z tych Chociażby sędziów w tej księdze opisany jest inny Bóg nie Automatycznie nie, nie, nie, nie, nie Wkładał w jakąś formę Swoją boską, żeby teraz Ich uczynić jakimś takim samym narzędziem Każdego z nich Ale każdego z nich indywidualnie Powoływał i każdego z nich Indywidualnie przygotowywał I każdego z nich indywidualnie Posyłał i tak również musiało być z tym Gedeonem. Zanim miecz może przebić czy odciąć, musi zostać naostrzony. I zanim jakaś inteligencja może poprowadzić innych, sama najpierw musi zostać oświecona. I zanim jakieś ramię dokona zwycięstwa najpierw musi być przygotowane i wytrenowane i wyćwiczone, aby miało siłę zanim duch ludzki wzniesie się do miejsca, w którym odniesie triumf i pokona wszelkie przeciwności najpierw ten duch musi zostać ożywiony najpierw musi zostać nakarmiony i podtrzymywany mocą Bożą prowadzony i to zadanie, to którego Bóg powoływał Gedeona jak tak się po ludzku zastanowimy Nie było zadaniem, które Jakikolwiek człowiek mógłby wziąć na siebie Oto Gedeon Został powołany do tego Żeby z jednej strony Swój naród, który znajdował się W tak rozpaczliwym stanie Przez siedem lat Miljanici wszystko im wyżerali z ziemi Zabierali im zwierzęta wyjadali wszystko, oni gdzieś tam pochowani w jaskiniach, w jakiś wykopali sobie tunele, tunele w górach ukrywają się w, w zastraszeni nikt z nich, wiecie, nie wychyla się, żeby tylko ci nie, nic ich nie zobaczyli i tych wystraszonych on ma doprowadzić do miejsca w którym oni znowu będą panować nad tą ziemią a tamtych, których czytamy, że było bez liku, jak szarańcza, którzy co roku najeżdżali z tymi swoimi wielbłądami, wszystko im zabierali, wszystko im żelali, tych miał upokorzyć i przepędzić z tej ziemi. To, to, to nie było łatwe zadanie. To nie było jakieś takie proste, wiecie, coś, co... Y, y, y, ktoś mógłby. być... Dobra, no to biorę się za to, poskasuję rękawy i, i, i zabieram się. Nie, to było zadanie, które y, wydawało się niemożliwe po prostu do, do, do, do wykonania. A kim był Gedeon? Był najmłodszym synem babuchwalcy na którego podwórku stał ołtarz pogańskiego Boga. A więc to nie był taki typowy kandydat, którego byśmy sobie wybrali na wybawcę narodu. I w swoich własnych oczach też nie wydawał się sobie wielki ani mocny. Chowa się gdzieś tam przed Midianitami kijem, muci, trochę zboża, nie, nie, nie na otwartym polu, tak jak to się robiło tylko co? Tam w tej, w tej tłoczni winnej, gdzie tam się wino tłocza, a nie się muci zboże ale takie były czasy że jak ktoś mucił zboże tak jak się normalnie to robiło, że woły wiecie, chodziły po tym i tam teptały to i potem oni to na wietrze podrzucali ten wiatr, te plewy gdzieś tam wywiewała z zboże spadało, to by go mieli milionici strzapili i zabrali mu wszystko więc on się chowa gdzieś tam w tłoczni kijem kijem muci to, to zboże tam zastraszony, sceptyczny, rozgoryczony. I takiego Bóg sobie wybiera. Takiego właśnie Terminatora. Żeby przez Niego wybawić swój lud. A, nietypowy powiedzielibyśmy wybraniec Boży. Ale któż jest typowym wybrańcem Bożym? Jaki to jest typowy wybranie z Boży? W naszych oczach to taki Saul, to jest wybranie z Boży. Wyższy o głowy od wszystkich. Silny. Pewny siebie. To jest zwycięstwo. To będzie nasz król. A on będzie nasz przywódca. Ale nie taki tam pastuch Dawid. Nie taki tam Gedeon zastraszony. Nie taki jakiś tam Jeremiasz młody. Nie jakiś Mojżesz, który tam gdzieś pasa swojego teścia, te trzody na pustyni. Nie, nie tak. Nie jakiś apostoł Paweł, który prześladuje Kościół, bluźnierca. Nie takich my myślimy sobie, że Bóg powołuje. My Mamy swoje ludzkie wyobrażenia, a Bóg ma swoje. Jego drogi to nie nasze drogi. I Bóg, czytamy, wybrał sobie to, co niskiego. To, co słabego. To, co u świata w pogardzie. Takie rzeczy Bóg sobie wybrał. Nie to, co wielkie, nie to, co chwalebne, nie to, co w oczach ludzkich jakieś godne pochwały i podziwu, ale to, co niskie. To sobie wybrał Bóg, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby nikt i nikt nie chlubił się, nie pysznił się przed obliczem Bożym. I Bóg sobie upatrzył tego Gedeona, aby jego wybrać. Ale zanim Gedeon stanie na czele Bożej armii, która też, jak zobaczymy, będzie ciekawą armią. Najpierw Gedeon musi zostać sam przygotowany. I anioł przychodzi do niego i rzekł do niego Pan z Tobą, mężu waleczny. Ach, to za początek. Pan z Tobą, mężu waleczny. Gedeon jego odpowiedź jest pełna desperacji, pełna frustracji. Pełna wątpliwości. Mówi, Jak to Pan za mną? To czemu taka sytuacja? To czemu ja się tu chowam? To czemu my w takiej biedzie? To czemu w takiej pogardzie? Ten anioł przychodzi do niego zobaczcie, pierwsza rzecz, którą do niego mówi Jahwe jest z Tobą. mężu waleczny. Hakedown. zaczyna mówić, skąd się urwał? Co on plecie? Gdzieś Pan ze mną? Zobacz, co, nie, nie wiesz, co się dzieje, w jak, jakim jak stanie jesteśmy. Gdzie jest Pan? Czytałem, że ten anioł spojrzał na niego, zwrócił ku niemu swe oblicze. Jezus zwrócił do niego swoje oblicze, jeśli jest to Jezus. A wierzę, że był to Jezus. To oblicze Boże, które Mojżesz się modlił. Panie, zwróć swoje oblicze ku nam oblicze łaski, oblicze miłosierdzia, oblicze dobroci. Czytamy tutaj, że ten anioł zwrócił, u nas jest przetłumaczony w wierszu 14, zwrócił się do Niego, dosłownie zwrócił swą twarz ku Niemu, zwrócił swe oblicze na Niego, patrzył na Niego. I ten anioł mówi do Niego, czy ten posłaniec Boży mówi, idź w tej mocy, czyż ja Cię nie posyłam, będę z Tobą, daj Mu obietnicę swej obecności i posyła go i potem ta, ta cała reszta gdzie, gdzie Gedeon mówi żeby na niego poczekał, że, że idzie po tą ofiarę składa tą ofiarę i ze skały bucha ogień nie z laski, którą anioł przyłożył, ale co? ze skały czy ktoś z was kiedyś widział, żeby ze skały ogień mógł buchnąć? Nie, ze skały. To się nie dzieje. To, to jest, coś, jest coś dziwnego, to się dzieje. I potem anioł Pański nagle znika z przed jego oblicza. Te wszystkie, to całe wydarzenie miało na celu przygotowanie Gedona do tego zadania, pokazania mu, że tutaj coś cudownego się dzieje że tutaj to, to wybawienie, które, które Gugdeon, na którego Gedeon ma stać szczelę, nie będzie jakimś ludzkim dziełem, to nie chodzi o to, co on ma, czego on nie ma, czy jaki on silny, czy jaki on sławy. ale że tutaj Bóg sam wstępuje, że tutaj sam Bóg się objawia, to i sam Bóg się manifestuje i że to będzie.. Znowu to, o czym Gedeon mówił, że już minęło Widzicie? Gedeon mówił Gdzież są te cuda, o których nasi ojcowie nam opowiadali? Gdzież to rozstąpienie się morza? Te, gdzieś te wielkie rzeczy, o których nam ojcowie opowiadali? A tutaj anioł przychodzi i mówi Zobaczysz większe rzeczy Zobaczysz, co ja tutaj z tobą uczynię Zobaczysz, ja cuda tobie pokażę I zaczyna od tych cudów tutaj, już teraz że, że, skała, że skała się zapala, że ogień ze skały. I Bóg chce przygotować kiedy ona do tego zadania, do którego go powołał. Chce go przekonać, że on będzie z nim, że on będzie go prowadził i że moc Wszechmogącego Boga jest po jego stronie. Ale ta historia nie rozpoczęła się w taki cudowny sposób, ale rozpoczęła się w taki, powiedzielibyśmy, zwyczajny, może nawet zbyt zwyczajny sposób. Zobaczcie, wiersz 11. Pewnego razu, pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem. Taka, się taka, tak jakiś podróżnik z laską, tak? Powiedziałam, że miał laskę w ręce. Jakiś, Gedeon tam chowa się, muci to swoje zboże, a to tutaj jakiś, przechodzi jakiś podróżnik z lasu i siada sobie pod będu, nie? Anioł pański. Wydaje się że tak sobie odpoczywa, być może zmęczony, jakiś czy co, Gedon, może tam popatrzy, no nie? No? Podróżny czy co? Na początku to wcale nie da się wiedzieć jakiś anioł. To nie było tak, że on trąpy zagrzmiały, niebo się rozstąpiło, wiecie, i anioł w ogniu stąpił Gdy domu. anioł pański. Nie. Cała ta, ta rozmowa pokazuje na to, że Gedeon wcale nie myślał, że to anioł pański, że to jakiś taki, taki przechodzi, on tak otwarcie mówi, otwiera swoje serce i mówi z, o swoich wątpliwościach, mówi, o tym swoim sceptycyzmie mówi do niego. O tym swoim rozgoryczeniu, o tym z nim rozmawia. On sobie nie zdaje sprawy, że to anioł pański do momentu, kiedy w ogniu, czy, czy tamten znika, bo to w ogniu to będzie później, to jak, jak, jak ta ofiara wybucha i anioł znika i wtedy on dopiero anioł pański, faktycznie. Twarzą w twarz z aniołem pańskim ja się spotkałem. Ale do tego Menos nie zdaje sprawy. Tutaj wygląda, wiecie, taka zwykła sytuacja. Przychodzi, siada pod dębem sobie jakiś. Kto by pomyślał, że Bóg w ten sposób do człowieka przychodzi? Kto wie, może bracie i siostry, może i Ty spotkałeś anioła pańskiego, nawet nie byłeś tego świadomy. Słowo Boże mówi nam o tym w Domu Testamencie, że wielu spotkało się z aniołami pańskimi, aniołami, nie będąc tego świadomymi. Nie będą z tego świadomi. Pamiętacie Abrahama? Kiedy kiedyś przyszło do niego trzech jakichś nieznajomych i on zaprosił do Namiotu, tam przygotował tego i się nagle okazuje, że jeden z nich to anioł pański mówi, dokładnie za rok przyjdę i Sara będzie miała dziecko. I wiele takich historii mamy. I to wie, może na naszej drodze stali jacyś ludzie nam się wydawało zwykli, tacy tam z laską czy bez laski, czy jak tam byli. A może to byli aniołowie pańscy, posłani do nas. Zdawali się zwykłymi ludźmi, nam, a nie wiemy kto to był, może dopiero w wieczności. Jakiego jednego takiego spotkałem kiedyś, to prawie to jest, że to anioł był, ale nie wiem na pewno, ale taki, takie na mnie wrażenie, dobrze, taki starszy dziadek, ja wiódł nas samochodem, kiedyś na stopę, pędziłem w Anglii, łapaliśmy stopa I, zatrzy... i nie mogliśmy nikogo złapać. Staliśmy tam i staliśmy w takie miejsce jakieś okrutne, nikt nie chciał się zatrzymać. I zaczęliśmy się modlić za dnieszką i dziadek się zatrzymuje, ale taki wiecie, z 90 lat. Wydawał się, lewo tam widział, taki trząsł się, staruszek taki. W sumie, myślę, z taki jechać. I wsiedliśmy, i on nas podwiózł w inne miejsce, są już złapaliśmy stopa. Ale coś było w tym dziadku niezwykłego. Wiecie, wydawał się takim staruszkiem, ale mówił w taki sposób, jakaś takie ciepło od niego, jakaś taka dobroć od niego biła, jakaś taka, jakiś taki pokój niezwykły. I on nas przebył z kawałek tylko do innego miejsca. To było takie niezwykłe. Ja pamiętam, myślałem, co za gości, jakiś taki typowy, nigdy takiego człowieka nie spotkałem. Jeszcze to było takie, powiedzieliśmy, prozaiczne wydarzenie. Zatrzymał się, siedzieliśmy, zawisł nas, pojechał sobie dalej, zniknął. Nie ma go między. A ja gdzieś tam do tej pory pamiętam, to było lata temu, ciągle myślę, to był anioł pański. Ale się może mylę. nie zobaczymy. <laughs> Jak Bóg wszystko otworzy, to będziemy wiedzieli. Ale myślę, że wiele innych było takiej sytuacji, kiedy spotkaliśmy jakichś ludzi czy coś, kto wie, może którzy z nich byli aniołami. Swego czasu Bóg nam te wszystkie rzeczy e, otworzy. Gedeon zaś czytamy tutaj Muci tak, w tym swoim, e, w tej tłoczni winnej. Muci. E, tak jak już powiedzieliśmy, czynił to dlatego, że nie mógł tego robić w normalnym miejscu, gdyż Midianici by zobaczyli, tutaj czytamy ze strachu tak, przed Midianczykami aby zabezpieczyć je przed milionczykami. Pierwszy jedenasty, koniec tego wiersza mówi. Yy, więc tutaj w obawie przed nimi, yy, w takim właśnie miejscu to robił. I yy, chociaż jak później w dalszej części tego rozdziału możemy zobaczyć, że Gedeon miał sługi. Yy, nie posłał tam swoich sług, ale sam się tym zajmował. Być może jego sług gdzieś indziej mucieli, nie wiem. W każdym bądź razie Gedeon nie był człowiekiem, który, wiecie, nie przyłożyłby swojej ręki do takiej zwykłej pracy. Nie był człowiekiem, który miał sobie takie mniemanie, że to jest za niskie zajęcie dla mnie, żeby tutaj kijem, wiecie, gdzieś tam w tłoczni, mucić zboże. Ale on spotkał się z Aniołem Pańskim przy zwykłej pracy, przy takiej niskiej pracy, powiedzielibyśmy nawet, przy takiej niezręcznej pracy, gdzie kijem, muci, zboże. To, to mówię, to nietypowe, tak się nie robi tego. I w takim miejscu Bóg spotyka się z nim. Przy jego pracy na chleb, żeby miał z czego żyć. Byli tak obłupieni, byli w takiej sytuacji, że to, to, to jedyne, co mogli zrobić, żeby jakoś jakoś się utrzymać. I znowu myślę sobie, ile iluż z nas idzie do pracy i wykonuje te nasze zajęcia spodziewając się, że Bóg się z nami tam spotka. Że Bóg może nas przemówić w tych naszych codziennych zajęciach? Czyż my raczej nie oczekujemy, że Bóg ktoś się z nami w niedzielę na nabożeństwie spotka? Albo może na jakimś kongresie, albo może na, jakimś, na jakiejś konferencji. To może tam Pan Bóg się z nami spotka. Ale ilu z nas spodziewa się, że dzisiaj, kiedy będę w pracy, Bóg będzie mówił do mojego serca, że Bóg przyjdzie do mnie tam, gdzie będę w tej moim prostym zajęciu? Czyż nie powinniśmy tego oczekiwać? Czyż nie powinniśmy ciągle spodziewać się, że Bóg będzie do nas mówił, że będzie do nas przemawiał, że będzie z nami się spotykał. Czy On jest Bogiem, który jest Bogiem, który spotyka się z nami tylko w niedzielę? Czy On jest Bogiem, który czeka na jakąś wielką konferencję, na jakiegoś wielkiego brata, nie wiadomo skąd, że przyjechał i nam Panu Bogu coś powiedział, żebyśmy mogli się spotkać z Panem Bogiem? Czy On jest Bogiem, który czytamy jest blisko nas? I nie potrzebujemy go ściągać z nieba, ani nie potrzebujemy sami wstępować na niebiosę. Ale czytamy co? Blisko jest słowo w sercu twoim. Wystarczy, że zawołasz. Wystarczy, że otworzysz swoje serce przed nim. I on jest blisko. W nim czytamy, żyjemy i poruszamy się i wszystkie mamy istnienie. I on nie potrzebuje jakiejś szczególnej okazji, żeby się z nami spotkać. On może spotkać się z nami w najbardziej pospolitym, najbardziej prostym miejscu. I też wiem to z własnego doświadczenia, że niejednokrotnie, kiedy wykonuję jakąś taką pracę, która nie angażuje wielce mojego umysłu, wiecie, robię drzewo czy tam noszę drzewo, coś takiego to jest często czas, kiedy myślę wielo o Bogu i kiedy te właśnie różne kwestie Boże gdzieś tam kręcą się w moim sercu już takiej zwykłej pracy zwróćmy też uwagę, że ten anioł pański przyszedł do niego, kiedy Gedeon był sam kiedy nie było wokół niego innych ludzi ale w samotności z tym kijem tam walczył nie na darmo Pan Jezus powiedział, że jeśli chcemy porozmawiać z Ojcem żebyśmy zamknęli się w naszej pomorze sam na sam to nie znaczy, że Bóg się nie spotyka z nami kiedy jesteśmy z nimi ja wierzę, że tutaj się z nami dzisiaj spotkał i że możemy tutaj dzisiaj się go dotykać i słuchać jego głosu i doświadczać jego obecności ale zobaczcie jak często Bóg przyszedł do różnych ludzi kiedy właśnie byli sami kiedy nikogo wokół nie było Wybrał sobie taką chwilę, kiedy mógł mieć całą ich uwagę. Kiedy oni mogli rzeczywiście tylko na Nim się skupić i tylko Jego słuchać. I do tego też jesteśmy zachęcani. Aby mieć taki czas cichy, kiedy nikogo z nami nie ma, ale jesteśmy tylko my i Bóg. I wtedy też możemy się z Nim spotkać. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. A więc wierzymy, że gdy dwóch czy trzech się spotyka, On się z nimi spotyka. Ale też powiedział, i ci zamknie się w swojej komorze i rozmawiaj z Ojcem, który jest w niebie. I po trzecie, ten anioł pański przyszedł do niego w sytuacji, kiedy Gedeon jest w takiej rozpaczliwej sytuacji. Kiedy w jego serce jest przepełnione żalem i goryczą, i zniechęceniem, i frustracją z tego powodu, co się dzieje. Kiedy on do niego mówi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 Co się dzieje? Dlaczego Bóg nie słyszy? Dlaczego Bóg nas nie ratuje? Dlaczego my jesteśmy w takim położeniu? Gdzie jest Bóg? Gdzie są Jego cuda? Gdzie, gdzie te wielkie rzeczy, o których nam mówili Ojcowie? Gdzie to wszystko? I ktoś może powiedzieć, że Gedeon jest pełen niewiary, że Gedeon jest tutaj jakiś taki... Nie chcę, nie chcę przyjąć tej głosu Bożego do siebie, ale tak sobie pomyślmy tylko spróbujmy utożsamić się z Gedeonem. Wyobraźmy sobie, kiedy, żeby w naszym kraju tak było jak w Jego. Żebyśmy mieli suszę przez 7 lat. Że 7 lat by nie padał deszcz, czy jakieś takie wydarzenie. Czy bylibyśmy w trakcie wojny siedem lat, i by nas łupili, byśmy byli w niewoli. I wołalibyśmy do Boga, i prosilibyśmy Go o łaskę, o miłość jeżdż, żeby nas wyrwał z tej wojny, żeby się to już skończyło. I siedem lat, nic się nie dzieje. Siedem lat i to wszystko trwa, i, i ci ludzie płaczą, i dzieci umierają, i, i jest głód, jest nie ma co jeść, nie ma pracy, ludzie ledwo jakoś coś tam gdzieś tam coś próbują ukryć gdzieś tam coś, żeby im nie zabrano i ledwo żyją. I teraz ktoś przychodzi i mówi, Pan z Tobą, Bóg jest z Tobą, człowieku. Co? Co to, jakaś ironia? To, to jakaś kpina? To jeśli Bóg jest z nami, to czemu taka sytuacja? Widzicie, w naszym mniemaniu Trudno jest nam pogodzić ludzkie nieszczęście, ludzkie tragedie, ludzkie cierpienie, ludzkie doświadczenia z Bożą obecnością. Nam się wydaje, że jak Pan jest z nami, to co? To brzuch napełniony, biznes się kręci, w domu dostatek i bogactwo. Wszystko po prostu idzie jak po maśle. Wszystko dobrze się układa Nie ma problemów Jeśli Pan jest z nami o, To wtedy wszystko musi dobrze się układać Takie tak jest nasze mniemanie A jak coś się nie tak dzieje To Boże gdzieś Ty się zapodział Panie czemu mnie zostawiłeś Czemu mnie opuściłeś Jak coś nie tak To od razu wydaje się ludziom Że Pan Bóg ich zostawił Że Pan Bóg już ich nie kocha Że Pan Bóg już im nie błogosławi Bo kłopoty mają bo doświadczenia przyszły, bo trudności przyszły. A zobaczcie tutaj, nie ma wątpliwości, że Pan był z Gedeonem, prawda? Bo ten anioł sam to był nikt inny, ale sam Jachwe. Dalej czytamy, że Pan do niego przyjął. A więc Pan był z nim. To nie, to nie była to nie jakaś pusta mowa. Ale sam Bóg stał przed nimi i mówi Pan z tobą. Ale on nie widział, że tu pan jest. On nie widział, że ten anioł to jest sam Jachwe, który do niego to mówi, tylko patrzy na to wszystko co wokół, tak? Widzicie, jest, mamy mały problem z tym, żeby być świadomi obecności Boga w naszym życiu. Nam się wydaje, że te nasze myśli, że te nasze tęsknoty za czymś większym w naszym życiu, że, że to czasami nasze poczucie winy z, nas, z powodu naszego grzechu, że to wszystko z nas. Ale czy rzeczywiście jest to z nas? Czy my sami jesteśmy w stanie się upamiętać? że my sami w stanie jesteśmy dostrzec grzech i nieprawość w naszym życiu, już to nie raczej to, że Bóg jest z nami i że Boży Duch przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie że Boży Duch pobudza nasze serca do szukania czegoś więcej w naszym życiu niż tylko pracy, niż tylko pieniędzy niż tylko tego, żeby się najeść żeby się położyć w cichym, ciepłym łóżku, ale gdzieś w naszych sercach jakiś się głód za czymś więcej, za czymś prawdziwszym, za czymś wartościowszym, za czymś wiecznym Skąd to jest w nas? Skąd, skąd się to bierze? To poczucie, że, że, że, że, że to nie chodzi o to w tym życiu, żeby tylko tak egzystować z dnia na ziemi się najeść i tak dalej, dalej. Ale że, że życie to coś więcej. Że, że jesteśmy częścią wieczności. Nie tylko jakieś tutaj, nie jesteśmy tylko na te 50 czy 60 czy 80 lat, ale że jest coś, coś więcej w tym wszystkim. Skąd się to wzięło w nas? Skąd to mamy? Oto czytamy, że Bóg włożył wieczność w nasze serca I że to Jego Duch pobudza nas. To Jego Duch ożywia nas. To On dał nam tchnienie życia. I to czytamy, że każdy dech jest w Jego ręku. I to On jest tym, który daje nam nie tylko to doczesne zaopatrzenie, nie tylko ten dech życia, nie tylko ten chleb powszechni. Owszem, to wszystko od Niego pochodzi. Ale On daje nam coś jeszcze więcej w naszych serc. A jakże często my tego nieświadomi jesteśmy. Jakże często nam żyjemy, żyjemy i nam się wydaje, że gdzieś ten Bóg w moim życiu gdzieś ten Bóg w moim życiu i nie dostrzegamy Go w tych małych rzeczach chcielibyśmy czegoś większego chcielibyśmy jakieś rozstąpienia się jakiegoś morza przed nami o to byśmy zobaczyli, że Bóg będzie z nami ale już nie przeciągając wiele dłużej Gedeon żyje jakieś 47 lat po tym zwycięstwie, które dokonało się za czasów Baraka i Debory, o którym mówią wcześniejsze rozdziały. Czytamy, że 40 lat było pokoju, a potem przez 7 lat ci ci uciskali. Czyli jakieś 47 lat. To nie tak dawno. to Nie, nie trzeba patrzeć wstecz tam na Mojżesza, na przejście. Tutaj niedawno jeszcze Bóg dokonał wielkiego cudu za czasów Gedeona. Jest on z czasów Baraka i Debora. Ale wiecie, jak to jest z czasem? Człowiek tak zaczyna myśleć, eee, tam Boga nikt nigdy nie widział. To Barak musiał być takim dobrym generałem. Ktoś tam widział Boga? Nie, nikt nie widział Boga, Boga. Tylko tam Barak przecież był. Tam tylko Debora była. Nie, to wszystko, to, to, to, to Barak miał świetny plan. I tak z tej góry, pamiętacie, tam wyskoczyli z tą armią swoją 10 tysięcy, a tam setki tysięcy i żelazne wozy i tam, o, panikę wpadli i pouciekali i tam z błoto wpadli i poginęli. Tak człowiek się tłumaczy, wiecie, z czasem, y, nie, nie, nie, oni nie przeszli przez to Morze Czerwone, tam po prostu była płycizna taka, wiecie, to takie było, y, to, to, to, to Morze Czerwone wcale nie było głębokie. Tam taka płycizna była i wiatr trochę powiał i tą płyciznę rozwiało, oni przeszli. Nie? Tak to było, mówią. Tak to było. Nie było tam żadnego Tylko problem w tym, że ta płycizna potem tych wszystkich Egipcjan potopiła. To dopiero cud musiał być, nie? Skoro tam było tak płytko, no to ci wszyscy Egipcjanie na tej płciźnie się potopili. Zobaczcie. Ci przeszli suchonowo, a tam ci się potopili. Niech tego nie da się obejść. Ale ludzie tak kombinują. Ludzie tak... Szukają takiego wyjaśnienia normalnego. Wiecie, że to nie Bóg, ale że to tak... Że, że to po prostu, no, to, to nie to, że Dawid tam, wiecie, stanął przed Goliatem i że to Bóg mu pomógł, ale Dawid po prostu dobrze tą procą robił, nie? On był tak wyćwiczony tą procą, że po prostu przyładał mu tym kamieniem w głowę i ten Goliat padł i to żaden cud, to, to nic się wielkiego nie wydarzyło, żaden Bóg tam, nie ma co tam się doszukiwać Boga w tym. Po prostu mu się udało. Po prostu trafił go dobrze kamieniem i tyle, nie? To, to żaden Bóg. I człowiek ma taką skłonność Taką skłonność, żeby wiecie, to co Bóg uczyni Nawet w naszym własnym życiu Modliłeś się o coś Prosiłeś Boga I Bóg to uczynił A niejednokrotnie nawet się nie zatrzymamy, żeby podziękować Bogu I nam się daje, o patrz, to stało się Ja cię, ale mam szczęście, ale farta mam Zamiast Oddać Bogu chwałę Zamiast powiedzieć, Panie Boże Dzięki Ci, żeś Ty mi to uczynił. To jakże często no, się, o to ten czy tamten mi zrobił, o to mi się udało, ale ja jestem mądry. No jaki to, że ja to wcześniej nie wpadłem, to takie proste, nie? I dawno to mogłem sobie zrobić. Nie potrzebowałem się tyle czekać. Jakże często nie dostrzegamy Boga w tych małych rzeczach. Jakże często nie chwalimy Go, nie dziękujemy Mu za ten chleb powszedni, który Pan Jezus powiedział, że mamy dziękować, tak? Ojcze nasz, który się w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To te wszystkie najdrobniejsze rzeczy. O, niego, o nie mamy prosić, za nie dziękować. I nie być sobie tacy, nie żyć w takiej jakiejś świadomości czy braku świadomości, jak poganie, którzy nie znają Boga, którzy myślą, że wszystko jest dziełem przypadku, którzy myślą, że jakiś, jakiś fart tutaj nad nami działa, czy że jakieś szczęście, czy że co tam jeszcze nie mają, jakieś, jakieś znaki Zodiaku na niebie, albo nie wiem, jakieś mają inne bzdury swoje. Ale że Bóg działa we wszystkim. I czytamy nawet wróbel nie spada na ziemię bez jego wiedzy. Nawet włosy na naszej głowie. też mamy tak mało niektórzy są policzone. Najmniejsze szczegóły, najdrobniejsze rzeczy. Bóg w tym wszystkim jest zaangażowany. Bóg o tym wszystkim wie. To nic się nie dzieje bez jego wiedzy. Czy my to dostrzegamy? Czy my to doceniamy? Czy my te rzeczy widzimy? Czy my jesteśmy chwalcami Boga we wszystkim, tak czytamy? Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy? Najdrobniejsze rzeczy. Czy my w tym wszystkim widzimy Boga? Czy my wszystkim tym dostrzegamy, że to Jego dar, że to Jego łaska, że to Jego miłosierdzie? Że to Bóg jest z nami faktycznie. Że Bóg jest z nami. I że On działa w naszym życiu i błogosławi nam. I godzien jest chwały, godzien jest podziękowania. W takim nietypowym miejscu przyjdziemy się zatrzymać, bo widzę, że już czas tutaj jest późny, a ja nawet do połowy nie doszedłem tego, co chciałem powiedzieć, ale dla tych, co będą za tydzień, to wysłuchają resztę, a pozostali niech sobie doczytają i niechaj Pan Wam objawi to, co tam jest zapisane. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że możemy je rozważać, rozmyślać nad nim, że Ty przez Twego Ducha ożywiasz to słowo i sprawiasz, że nie jest suchą, martwą literą, ale jest żywym pokarmem dla nas. Oświeca nas, pokrzepia nasze serca, podnosi nas na duchu, inspiruje nas, oczyszcza nas, karci i napomina, kiedy trzeba dziękujemy Tobie, dziękujemy za Twoje święte słowo i modlimy się, byś pomógł nam wziąć te wszystkie lekcje, które Ci do nas kierowałeś, pomógł nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, we wszystkim i wszędzie, Panie, szukać Ciebie, cokolwiek robimy, w cokolwiek jesteśmy zaangażowani, polegać na Tobie, nie polegać na własnych siłach, na własnej rozumie, ale polegać na Tobie, na Bogu, który nas uczynił, który nas w Jezusie Chrystusie uczynił dziećmi swoimi, powołał nas, abyśmy i my świecili jako światła w tym ciemnym świecie, abyśmy byli solą tej ziemi, abyśmy wydawali owoc i aby nasz owoc był trwały. Daj Panie, byśmy nie przystępowali do tego w takim nastawieniu na nasze możliwości i abyśmy nie zniechęcali się wszelkimi naszymi słabościami, wszelkimi naszymi jakimiś niemocami, ale prawdziwie byśmy polegali na Tobie na wielkiej Twojej mocy i na Twoich możliwościach, które nie są niczym ograniczone. Abyśmy i my w naszym życiu mogli oglądać cuda Twoje. Abyśmy i my mogli być nie tylko świadkami, ale i narzędziami, przez które dokonasz Twoich wielkich dzieł. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa działaj w sercu każdego z nas i przemienię nas i przysposabie nas Abyśmy i my mogli być tymi, których poślesz i których będziesz używał dla Twojej chwały. Prosimy ku Twojej chwale. Amen.